Szokujący... Powiem wam, że właśnie siedzę na tak zwanym Ganku przed domem. Jestem całkowicie sam w tym obiekcie mieszkalnym a mój kot gdzieś przechadza się po trawce wokół domu. Czytam jakąś książkę i nie widzę furtki od strony ulicy. Wszystkie drzwi są pozamykane do domu, oprócz tych, obok których siedzę. Kota obecnie nie widzę. Być może próbuje ewakuować się z tego miejsca, i zastanawiam się, co by było, gdyby tuż za rogu budynku ukazał się jakiś człowiek, obcy człowiek, co bym zrobił? Czy zdziwiony od razu schowałbym się, uderzając zamknięte drzwi, trzeba i tak mocno popchnąć, i chowając się w domu? No ale przecież kot zostałby na dworze gdyby to był jakiś morderca, włamywacz, złodziej, porywacz kotów, który mógłby odnaleźć kota na tym ogródku, wziąć go na ręce i pokazać mi go przez przeszklone drzwi balkonu, że na przykład poderżnie mu gardło i żebym otwierał mu drzwi i oddał cały majątek albo wpuścił, bo on chce wziąć kąpiel. Musiałbym wziąć coś mocnego. Twarnego, jakiś nóż z mieszkania i ratować swojego kocura. I powiem wam, że kiedy naszły mnie takie myśli, poczułem naprawdę niepokój, bo wydaje mi się, że coś takiego teoretycznie jest możliwe. Zastanawiam się, skąd takie myśli do mnie przyszły. I odpowiedź jest prosta, jak budowa cepa. Oczywiście z filmu Michela Haneke. Fany Games z lat 90. i z remake'u jego autorstwa. Jest zielono, elegancko, wieje delikatny wiaterek, ptaszki ćwierkają i właściwie w tej scenerii brakuje tylko jakiegoś psychopaty przebranego w biały strój do golfa, który przyjdzie i zacznie mnie walić nim po głowie. Powiem wam że robi się niebezpiecznie. Ach, lepiej nie ryzykować. Zamknąć się na cztery spusty i być bezpiecznym. Ale zaraz, zaraz, gdzie jest kot? Muszę ratować kota! A, pomimo zbierającej się burzy jasny gwint kot spokojnie pasie się na trawce no i powiem wam, że żyjemy w niebezpiecznych czasach chociaż zaraz, zaraz wiaterek wieje ptaszki ćwierkają słonko ładnie świeci lato się zbliża w sumie wszystko jest w porządku, w powietrzu obok mnie zawisła osa, gdzieś w oddali sunie pociąg, wszystko jest na swoim miejscu i chyba coś w mojej głowie jest nie tak właśnie przez te współczesne filmy. Jak ta sztuka może ludziom w głowie poprzekręcać, poprzestawiać. Ech, ale zaraz, zaraz. No już godzina dwudziesta. Mają dzisiaj wyświetlać kabryka mechaniczną pomarańczę. No, czas obejrzeć. Ja zbieram się do oglądania. Trzymajcie się.